Rozdział 10. Przekonanie o prawdziwości Księgi Mormona następuje przez Ducha Świętego. Dary Ducha są dawane wiernym. Moroni będzie przemawiał do ludzi niczym z prochu. Zachęca wszystkich, aby przystąpili do Chrystusa, stawali się w Nim doskonali i zostali uświęceni przez przelanie Jego krwi. A teraz ja, Moroni, piszę, co uważam za dobre, zwracając się do moich braci Lamanitów. I pragnę, aby wiedzieli, że upłynęło ponad 420 lat od czasu, gdy dany był znak o przyjściu na świat Chrystusa. I zapieczętuję te kroniki po powiedzeniu Wam kilku słów zachęty. Otóż zachęcam Was, abyście po przeczytaniu tych słów, jeśli będzie to mądrością w Bogu, że je przeczytacie, przypomnieli sobie, jak miłosierny był Pan ludziom od stworzenia Adama, do czasu, gdy otrzymacie te słowa i będziecie je w sercu rozważać. I gdy otrzymacie te słowa, zachęcam Was, abyście zapytali Boga, Wiecznego Ojca w imię Chrystusa, czy jest to prawdą. Jeśli zapytacie w szczerości serca z prawdziwym zamiarem, mając wiarę w Chrystusa, objawi On Wam prawdę przez Ducha Świętego. I przez Ducha Świętego możecie przekonać się o prawdzie wszystkiego. Cokolwiek jest dobre, jest także sprawiedliwe i prawdziwe. Nic więc, co dobre, nie zaprzecza Chrystusowi, ale potwierdza, że Chrystus żyje. I przez Ducha Świętego możecie się przekonać, że Chrystus żyje, dlatego nie zaprzeczajcie mocy Boga, albowiem działa On według wiary ludzi tak samo dzisiaj, Jutro i na wieki. Moi bracia, nie zaprzeczajcie darom Bożym, których jest wiele, a pochodzą od tego samego Boga. Dary te uwidoczniają się w różny sposób, ale to ten sam Bóg działa przez te dary we wszystkich. I objawienia Ducha Bożego są dawane ludziom dla ich wspólnego dobra. Oto jednemu dane jest przez Ducha Bożego, aby nauczał słowa mądrości. Innemu, aby nauczał słowa wiedzy przez tego samego ducha. Innemu dana jest silna wiara, a innemu dar uzdrawiania przez tego samego ducha. Innemu dana jest moc dokonywania wielkich cudów. Innemu moc prorokowania o wszystkim. Innemu objawienia aniołów i posłańców duchowych. Innemu różne języki a innemu tłumaczenie języków i wszelkiej mowy. I wszystkie te dary następują przez Ducha Chrystusa i dane są każdemu człowiekowi oddzielnie, według Jego woli. I pragnę Was zachęcić, moi umiłowani bracia, abyście pamiętali, że każdy dobry dar pochodzi od Chrystusa. Pamiętajcie, że Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki i że wszystkie dary, o których wspomniałem, są duchowe i nigdy nie przeminą. Jak długo świat istnieje, chyba że ludzie stracą wiarę. Potrzebujecie więc mieć wiarę. I jeśli będziecie mieli wiarę, będziecie mieli nadzieję. I Jeśli będziecie mieli nadzieję, będziecie mieli także miłość bliźniego. A jeśli nie macie miłości bliźniego, w żaden sposób nie możecie być zbawieni w Królestwie Boga, ani też nie możecie być zbawieni, jeśli nie macie wiary czy nadziei. Jeśli nie będziecie mieli tej nadziei, utraciliście ją, a następuje to wskutek nieprawości. Chrystus prawdziwie powiedział naszym Ojcom, jeśli będziecie mieli wiarę, będziecie mogli dokonać wszystkiego, co uznam za wskazane. A teraz mówię Wam wszystkim, aż po krańce świata, że jeśli nadejdzie dzień, gdy moc i dary Boże ustaną pośród was, przyczyną tego będzie niewiara. Biada ludziom, jeśli się tak stanie, gdyż nie będzie wtedy pośród was nikogo, ale to nikogo, kto czyni dobro. Albowiem jeśli byłby pośród was ktoś, kto czyni dobro, działałby on z mocą i darami Bożymi. I biada tym, którzy przyczynią się do ustania mocy i darów Bożych, gdyż umrą w grzechach i nie mogą być zbawieni w Królestwie Boga. I mówię to zgodnie ze słowami Chrystusa i nie kłamie. I upominam was, abyście o tym pamiętali, albowiem szybko nadejdzie czas, gdy przekonacie się, że nie kłamie, gdyż zobaczycie mnie na Sądzie Bożym i Pan Bóg wam powie... Czyż nie głosiłem wam mych słów spisanych przez tego człowieka, które są jak słowa wołającego po śmierci, jak mówiącego z prochu? Oto głoszę to, aby wypełniły się proroctwa, które wyszły z ust wiecznego Boga i Jego słowo zabrzmi z pokolenia na pokolenie. I Bóg wykaże wam, że co napisałem jest prawdą. I jeszcze raz zachęcam Was, abyście przystąpili do Chrystusa. I przyjęli każdy dobry dar A nie dotykali złego daru Ani też niczego, co jest nieczyste Przebudź się I powstań z prochu Jeruzalem Przyodziej swe piękne szaty córo Syjonu Umocnij swe pale I rozszerz na zawsze swe granice Abyś nigdy więcej Nie została zawstydzona I aby obietnice dane Ci Przez wiecznego Ojca Domu Izraela mogły być wypełnione. Przystąpcie do Chrystusa i stawajcie się w Nim doskonali. Wyzbądźcie się wszelkiej bezbożności i jeśli wyzbędziecie się wszelkiej bezbożności i będziecie kochać Boga ze wszystkich sił, całym swoim umysłem i mocą, wtedy Jego łaska Wystarczy wam, abyście przez Jego łaskę mogli stać się doskonali w Chrystusie i jeśli dzięki łasce Boga staniecie się doskonali w Chrystusie, w żaden sposób nie wyprzecie się mocy Boga. I jeśli dzięki łasce Boga staniecie się doskonali w Chrystusie i nie wyprzecie się Jego mocy, dzięki łasce Boga staniecie się uświęceni w Chrystusie przez przelanie Jego krwi, co w przymierzu z Ojcem sprowadza odpuszczenie waszych grzechów, że stajecie się święci i bez skazy. Żegnam was teraz, wszystkich. Wkrótce pójdę odpocząć w raju Boga, gdzie pozostanę, aż mój duch i ciało ponownie się połączą i zostanę triumfalnie przywiedziony, by spotkać was przed miłościwym sądem potężnego jachwę, wiecznego sędziego żywych i umarłych. Amen. Księga Mormona. Jeszcze jedno świadectwo o Jezusie Chrystusie. Czytał Filip Borowski.